A ja chciałem powiedzieć kilka słów. Otóż tematyka piosenek Bukowiny yeah. y, jest bardzo różna. Śpiewamy o tak różnych rzeczach, ale dużą część tego co robimy poświęcamy ludziom. I to czasami tak jak w, na przykład w tytułowej, znaczy w, kiedyś się za, za Big Beat'owych czasów mówiło sygnał, tak jak w naszym sygnale, czyli w piosence Majster Bieda. Y, mówimy o jakimś człowieku, nie istniejącym konkretnie, ale o człowieku, który o tym everymanie, o człowieku, który jest symbolem tych wszystkich, którzy, majstrów biedów, których mijamy na ulicy, nie zauważamy ich, spotykamy ich gdzieś czasem, nie wiadomo jak. Wiemy, że istnieją, ale, ale nie zdajemy sobie sprawy z ich obecności wokół siebie. Dopiero kiedy zauważamy ich brak, zdajemy sobie sprawę z tego, że jednak tacy istnieją. A piosenka, którą teraz śpiewałem, której tytuł brzmi Ballada o Cześku, opowiada o dziejach, człowieka, autentycznego człowieka, piekarza z bózka Zdroju, Cześka Króla. Jest to historia o Cześku Królu, który w bózku Zdroju wypiekał chleby. A teraz, skoro jesteśmy przy wózku, piosenka, która dla mnie o tyle jest związana z tym miastem, ponieważ jest w ogóle pierwsza piosenka Bukowiny, ja jeszcze jako pachole z ogólniaka napisałem tekst, natomiast mój kolega Bora Ptak napisał muzykę. I to piosenka, jest to piosenka, którą my w zespole nazywamy piosenką o pośle.